dział dziewiętnasty. Witam serdecznie w audycji MOLIUM w wyznaniach Mola Książkowego. Mówi Thomas Lee. Tak dla przypomnienia, MOLIUM jest audycją pamiętnikarską, w której utrwalam moje wrażenia z różnorakich lektur. Opowiadam o przeróżnych myślach do których różne książki mnie inspirują. Przedstawiam różne tytuły, czasem sylwetki autorów. Popadam swobodnie w różnorakie dygresje. Hmm. Słowem, wychodzi z tego taka audycja, która w moim odczuciu jest dość kameralna, dość prywatna na swój sposób, chociaż publikowana, ale prywatna w takim ujęciu, swobodnym, czyli nie jest to taka oficjalna audycja z recenzjami książek, z w fabuły itd. i tym podobne. Jest raczej właśnie taki swobodny, szeroki zbiór spontanicznych myśli wokół książek inspirowanych książkami. I tak dzisiejszy rozdział Chciałbym dedykować gatunkowi science fiction znów. Znów, gdyż nie pierwszy raz w Molium. Jak również sam tytuł jest rodzajem powrotu na Moliumowe łamy, gdyż dziś będę mówił o Dune. Dune jest taką wielką, wielką, wielką sagą powieści science fiction zapoczątkowaną przez Franka Herberta w formie sześcioksięgu. I jeżeli interesuje Cię zagadnienie tej sagi, to ja już o niej w molium opowiadałem dwukrotnie. Raz tak ogólnikowo, gdzieś u samego początku wydawania tej audycji, a drugi raz przy okazji trylogii dżihadu, którą sobie ja sam tak nazywam, oficjalna jej nazwa, to Legendy D'Uny. Trzy książeczki, trzy tomy, które opiewają jedno wielkie wydarzenie historyczne z uniwersum Diune, jakim była wojna z myślącymi maszynami. Natomiast Diuna tak naprawdę stanowi znacznie szersze um, hmm, zbiorowisko tych tomisk. Znacznie większy cykl niż sześcioksiąg Franka, czy jedna trylogia dodatkowa. Jest tego znacznie więcej. I tak znowu dla przypomnienia, jak to pokrótce było, czy jest nadal, stworzeniem tego wielkiego cyklu od junie. Więc, jak wspomniałem na początku, mamy ten sześcioksiąg Franka Herberta. Co ciekawe, ten sześcioksiąg nie stanowi oficjalnie zamkniętej formy, gdyż autor niestety nie zdążył zakończyć swojego cyklu. Chociaż mi też tak bardzo się nie rzucało w oczy, że tak powiem, że jest jakieś urwanie. Dla mnie było to otwarte zakończenie, dosyć intrygujące, kontrowersyjne, ale nie było ono dla mnie bardzo dyskomfortowe, że nie ma ciągu dalszego. W każdym razie później, jakiś czas później, po śmierci Franka Herberta, jego dzieło zostało podjęte przez jego własnego syna, Briana, we współpracy z Kevinem J. Andersonem. Kevin był takim pisarzem dosyć sprawdzonym, dosyć płodnym, który sporo rzeczy tworzył również na potrzeby innych uniwersów, Trochę tak żartobliwie mi się postać Kevina kojarzy z pisarzem do wynajęcia. Pamiętam, któregoś razu zaproponowano mu nawet napisanie scenariusza do jednego z odcinków serialu z archiwum Mix, o którym teraz znowu się zrobiło głośno w związku ze wznowieniem. To były czasy, swoją drogą. Hm. Kiedy Archiwum Nix po raz pierwszy było emitowane w Polsce. To była magia cała. Mój ulubiony serial zresztą. Zdecydowanie ulubiony. Ale nie wchodząc w tą konkretną dygresję i wracając do Diuny, kiedy syn Franka, Brian, we współpracy z Kevinem podjął pracę nad Dune'ą, to podeszli oni, Brian i Kevin, do tego zagadnienia w taki sposób, iż cofnęli się w czasie, decydując się tworzyć tak zwane prequel'e, czyli tomy Dune'y w których fabuła była osadzona w zewnętrznej chronologii cyklu przed wydarzeniami opisywanymi w sześcioksięgu, w oryginalnym sześcioksięgu Franka Herberta. <tysk> Czyli mogliśmy dzięki temu poznać historię Wszechświata Djuny. Bardziej dotrzeć do korzeni, do genezy pewnych spraw, co samo w sobie było dosyć fascynujące. Można było między innymi poznać genezę tego znamiennego konfliktu właśnie pomiędzy rodami Atrydów i Harkonnenów. Można było poznać genezę zakonu Bene Jezerit. Hmm czy Mistrzów Miecza i wiele więcej. Oni się najpierw cofnęli tylko odrobinę, tylko trochę, a później już tak z rozmachem poruszając zagadnienie dżihadu butleriańskiego krucjaty przeciw maszynom, tej wielkiej wojny z myślącymi maszynami, czyli Zagadnienie po prostu sztucznej inteligencji w Dunie, bo co ciekawe, zagadnienie sztucznej inteligencji w Dunie znajduje swoje miejsce w którymś czasie. Hmm. Więc generalnie prequele, ale nie tylko, gdyż później um, zaczęły pojawiać się tomy, które wróciły do linii fabularnej sześcioksięgu. Zaczęły się też pojawiać tomy, które pretendowały sobie prawo do jego kontynuacji. Jeżeli chodzi o tą kontynuację sześcioksięgu, nazwaną tak nazwa kodowa tej kontynuacji to Duna 7, to ta kontynuacja pojawiła się najpierw. Wcześniej były prequel'a. Trochę prequel i później wyszła ta kontynuacja i później, domyślam się, o oni już pisali tomy, które spasowują się wydarzeniami gdzieś w szpary fabuły sześcioksięgów. Ale wracając do kontynuacji, gdyż to właśnie kontynuacja sześcioksięgu Franka jest dzisiejszym tematem. Molium. A konkretniej rzecz biorąc, pierwszy tom tej kontynuacji, gdyż kontynuacja owa składa się z tomów dwóch, czyli mamy dylogię. Dwa tomiki. ciekawa sprawa. Hmm. Jak to było z tą kontynuacją? O ile można się tak domyślać, że... Większość tych prequeli, o ile nie wszystkie, które Brian z Kevinem stworzyli, to stworzyli w większości z własnej wyobraźni. O tyle, jeżeli chodzi o tą Dune 7, to ciągle jest akcentowane również we wstępie do tej książki, ale nie tylko. W różnych wywiadach z autorami to też wychodzi ta sprawa. Gdzie oni akcentują, iż początkowo wydawało się, że Dune 7 oni również wymyślą sami. Ale z biegiem czasu gdzieś tam wyszło z zaskoczenia, odkryto, zupełnie niespodziewanie, schowek, w którym... Frank Herbert zdeponował notatki i różnego rodzaju inne materiały dotyczące kontynuacji sześcioksięgu, W których to materiałach według Briana i Kevina jest zawarta oryginalna wizja Franka Herberta. Oni nawet wręcz ze wstępie do pierwszego tomu Duny 7. Tak na marginesie tytuł tego pierwszego tomu to Łowcy diuny We wstępie do Łowców diuny oni um, wspominają o m.in. o dwóch dyskietkach, w których jedna zawierała cały szkic fabuły kontynuacji sześcioksięgu, a druga notatki. Hmm. Czyli, jeżeli wierzyć tym informacjom, moglibyśmy założyć, że do DUNY 7 autorzy dysponowali dosyć treściwym materiałem. Sporym może wręcz niemalże tak sporym, jak gdyby to sam Frank miał napisać, a to, co oni zrobili, to była tylko formalność, żeby po prostu poruszyć ręką i nakreślić kilka znaczków, w cudzysłowie, czy napisać na komputerze. Hmm. Ja bym bardzo chciał wierzyć w to, że faktycznie do tej Dune 7 sporo, ogromna ilość rzeczy uchowała się autorstwa Franka Herberta. I myślę, że każdy fan Dune, który, który szczególnie ceni sobie oryginalny sześcioksiąg, podziela tą moją głęboką nadzieję, że faktycznie ogromna ilość materiałów do Dune 7 istnieje i że Brian z Kevinem faktycznie podeszli do tego inaczej, odmiennie, i zamiast wymyślać, to jak najmniej wymyślali, a może wręcz nie wymyślali prawie nic, a jak najbardziej koncentrowali się na wierności tym materiałom pozostawionym przez Franka. Chcemy bardzo w to wierzyć. Tak jak Hasło przewodnie archiwum miks wspomnianego. I want to believe. Chcę wierzyć. Więc chcę wierzyć, że Duna 7 powstała bardzo, bardzo w duchu Franka Herberta. Ogromnie bardziej niż cała reszta rzeczy, które już w sporej mierze wyszły definitywnie spod pióra Briana i Kevina. Spod ich wyobraźni. I fantazji. Hmm. Więc łowcy Diuny. Tak, cofając się na chwilę do ostatniego tomu sześcioksięgu, swego czasu napisałem, spisałem sobie trochę wrażeń z tego szóstego tomu, i zanim rozpocząłem na które łowców Diuny, to cofnąłem się do tamtych zapisków, aby przypomnieć sobie, o czym ów szósty tom był. Jak to się wszystko pokończyło, co tam w ogóle było zawarte. Gdyż ja nie czytam diuny tom po tomie bez przerwy, tylko raczej sobie przeplatam lekturę od czasu do czasu, tylko po dunę sięgając. Hmm. Więc jeżeli chodzi o szósty tom, Szósty tom chyba miał tytuł Duna To, co było szczególnie interesującego dla mnie w szóstym tomie, to właśnie to takie intrygujące, kontrowersyjne zakończenie, które można było tak do tego podejść, że rozpościerało pory potencjał nowości w Diunie. Pojawiły się bowiem przesłanki, których nie mogłem nijak odnieść do tego, co było w Diunie opisywane wcześniej, do tej pory. Coś innymi słowy, co wskazywało raczej na coś zupełnie nowego, że zaistnieje we wszechświecie Diuny. Mam konkretnie na myśli dla dla każdej osoby, która zapoznała się z sześciu księgiem, to mam tu konkretnie na myśli wizję Duncana. Duncan Idaho, jedna z postaci, jeden z głównych bohaterów diury. Wizję Duncana, gdzie on w swoich wizjach postrzegał tak zwaną sieć. Oraz postrzegał parę staruszków, starszych osób, którzy jawili mu się w tych jego wizjach i też byli dosyć kontrowersyjni. On zaczął mieć te wizje w szóstym tomie. Hmm. Rzecz ciekawa. Ale nie jedyna, bo jeżeli chodzi o same wydarzenia z fabuły, to też takie wiekopomne Zdarzenie miało miejsce w szóstym tomie i spektakularne w ogromnym stopniu, które zrobiło na mnie efekt wow osobiście, to było zjednoczenie Bene Gesserit z czcigodnymi macierzami. Bardzo przemyślne, bardzo błyskotliwie przeprowadzone i zmyślnie. Rzecz, której się nie spodziewałem Niesamowita kwestia, gdyż jak pamiętamy, to te czcigodne macierze stanowiły taki wypaczony odłam Bene wydawałoby się. Wydawałoby się właśnie, że um, kiedy ludzkość wróciła z rozproszenia, to ta frakcja, która określała siebie mianem czcigodnych macierzy czy dostojnych matron, w zależności od nomenklatury, tłumaczenia. W jednym tłumaczeniu mamy trzecigodne macierze, w innym dostojne matrony. Ja osobiście bardzo, bardziej, o wiele bardziej lubiłem trzecigodne macierze. O wiele bardziej preferuję to określenie, no ale okej, okay, są różne. Więc jeżeli chodzi o, o trzecigodne macierze, to wydawałoby się dosyć, że ta frakcja pochodzi od Bene Gesserit tylko została jakoś wypaczona właśnie gdzieś tam po drodze w trakcie tych tajemniczych, zasnutych mgłą tajemnicy czasów rozproszenia. Ale kiedy ludzkość z rozproszenia zaczęła wracać, wraz z nią powróciły czcigodne macierze, które były delikatnie mówiąc wrogo nastawione. Były zorientowane na podboje, a być może nawet szczególnie nie darzyły sympatią sióstr z zakonu żeńskiego Gesserit Więc były, czy stały się zaciekłymi, wzajemnymi wrogami. I teraz nagle dochodzi do tego, że w szóstym tomie obie te frakcje jednoczą się. <głosłenie> Właściwie to jedna osoba doprowadza do tego, że obie te grupy się scalają i to jest niejako wymuszone scalenie niż dobrowolne. W każdym razie było to dosyć, dosyć, dosyć spektakularne w szóstym tomie, co jak Wspomniałem, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Hmm. Więc jeszcze w szóstym tomie, co mieliśmy, tak dla przypomnienia, co mieliśmy wspomnianego Dancana, Aydaho i kilka innych postaci zamkniętych na statku pozaprzestrzennym, zadokowanym na powierzchni planety, kapitularza. Niczym w Big Brotherze oni byli podglądani w takim reality show, jak króliki doświadczalne. Hmm. No i innym jeszcze wydarzeniem spektakularnym, o którym nie można zapomnieć, o którym miało miejsce w owym szóstym tomie, o ile ja dobrze pamiętam, tak, to musiało mieć miejsce w szóstym tomie, to było zniszczenie Diony. Ha! Coś takiego. Jak diuna może istnieć nadal? Jak mo może istnieć saga o bez Diony? No ale to wydaje się bardziej stereotypne. Nie ma oryginalnej diuny, ale z drugiej strony wiemy, że już na kapitularzu próbuje się diunę reinkarnować. Ocalono jakieś czerwie i rozpoczęto przeprowadzanie pewnych operacji transformacji planety. Swoją drogą zabawna Zabawny obrót wypadków, jak wspomnimy sobie kiedyś tam, kiedyś w Dunie, jak Kainz chciał przekształcić planetę z pustynnej, nieprzyjaznej, takiej hardkorowej, survivalowej, w taki raj niemal, że może nawet, w prawdziwie zdatną i przyjazną życiu planetę. <śmiech> Hmm. I pamiętamy, każdy fan Duny pamięta dobrze szereg wysiłków, nawet samych Fremenów, czyli tą rdzenną ludność planety udało się zaangażować do tego, żeby stopniowo, wytrwale, cierpliwie, długo, dystansowo przekształcać planetę pustynną, w planetę, która docelowo miała stać się planetą żyzną, bardzo przyjazną mieszkańcom. Już nie taką ekstremalną, z ekstremalnymi warunkami, ale normalną, taką przyjazną planetę, na której można komfortowo żyć. I taki ciekawy obrót wypadków, gdzie kiedyś mieliśmy do czynienia właśnie z taką intencją, Natomiast dużo później na kapitularzu hmm, starano się zrobić coś odwrotnego. Czyli z planety, która nadawała się do życia, była dosyć przyjazną, starano się zrobić planetę pustynną, która mogłaby podtrzymywać czerwie i finalnie doprowadzić do tego, że mogłoby powstać alternatywne źródło przyprawy, melanżu. Więc ciekawy obrót wypadków. Rzeczy, które, hmm, o których dowiedzieliśmy się w szóstym tomie sześcio Natomiast jeżeli chodzi o Łowców Djuny, pierwszy tom Djuny 7, to jeszcze zanim zacznę opisywać moje wrażenia, to chciałbym uprzedzić, iż będzie sporo spoilerowania, więc jeżeli nie chcesz psuć sobie niespodzianki a propos tego, co znajduje się w DUNIE 7, to lepiej najpierw przeczytaj tą książkę, czy wysłuchaj jej w formie audiobooka, a dopiero później zapoznaj się z tą audycją, już tam spokojnie wysłuchując wrażeń, konfrontując je z własnymi. gdyż ja nagrywam tą audycję z perspektywy osoby, która już zakończyła lekturę łowców i która chce zdecydowanie opowiedzieć o tym, co najbardziej ją poruszyło, czy zrobiło wrażenie w tej książce. Co ciekawe, tak dla przypomnienia, jeżeli lubisz słuchać książek w wersji audio, to łowcy, diuny, tak jak i zresztą wszystkie inne pozycje ze świata diuny, znajdują się w nałamach naszego katalogu audiobooków poczytał poczytałmimako.blogspot.com poczytał bez polskich liter, czyli nie eu tylko L poczytałmimako.blogspot.com ja wrzucę na miary konkretne do notatek do dzisiejszego rozdziału MOLIUM gdzie z pewnością znajdzie się link do łowców w w formie audio. <śmiech> Więc Hmm. siódmy tom sześcioksięgu Łowcy diuny. może zacznę od tego co mnie najbardziej poruszyło czy co zrobiło na mnie największe wrażenie w tej powieści co mnie najbardziej zaskoczyło a muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie skala niespodzianki, z jaką zetknąłem się w dniu 7. Ja wspomniałem o szóstym tomie, głównie po to, aby zakreślić, um, zakreślić tą informację, że szósty tom mnie już sam w sobie bardzo zaskoczył właśnie tymi przesłankami czegoś nowego, tą całą siecią, tymi wizjami Demkana. Hmm. Nawet, nawet zjednoczeniem Bene Gesserit i Czcigodnych Macierzy. Czy zniszczeniem Diony wspomnianym. Ale najbardziej tak naprawdę chodziło o tę wizję Duncana. O wizję Duncana. Jeszcze na boku, o czym nie wspominałem, jeszcze na boku była przecież yy, ta dziewczyna, która potrafiła rozmawiać z czerwiami i im rozkazywać Hmm. Jak ona się nazywała? Teraz nie pamiętam. I właściwie też można byłoby zadawać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że ona ma tą władzę nad czerwiami? A może jest z tym coś więcej? Może faktycznie w tych czerwiach znajdują się cząstki świadomości Boga Imperatora Leto II i ona na podświadomym poziomie ma z nimi jakąś łączność? Hmm. Bardzo intrygująca. Bardzo intrygująca kwestia, która nie została wyjaśniona w szóstym tomie. Podobnie Milestek i jego paranormalne zdolności, zestaw bonusowych zdolności, też intrygująca rzecz. W każdym razie, no, sporo nowego się znalazło w tym szóstym tomie. I ja w tamtym punkcie myślałem, że to było moje największe zaskoczenie największa niespodzianka w Diony. Jakże się myliłem, kiedy zestawić to z łowcami Diony, z Dioną 7, pierwszym tonem. Tam dopiero bowiem mamy do czynienia z prawdziwą, ogromną niespodzianką, z niesamowitym zaskoczeniem to jest w ogóle epickie. Po tym, co zostało odsłonięte w Diumie 7, trudno mi już sobie wyobrazić, żeby było w ogóle możliwe zaprojektowanie niespodzianki większej, czy zaskoczenia większego, niż to, co zostało zawarte w łowcach Diony. A co takiego mam na myśli? Przede wszystkim tą najbardziej spektakularną rzecz, czyli powrót panteonu bohaterów Diuny. Ten cały koncept, że w którymś momencie wychodzi na światło dzienne fakt, iż mistrz Klejlaksan posiada, jest w posiadaniu kapsułki zeroentropijnej, w której znajdują się komórki skrzętnie przechowywane, pozyskiwane z biegiem wieków całych przez Tlejlaksan, wytrwale, skrupulatnie. Komórki różnych postaci, w tym postaci tych najbardziej kluczowych z historii Wszechświata Diony. Okazuje się, czy okazało się, że Tlejlaksanie są w posiadaniu. Właściwie każdy mistrz Tlejlaksan miał wszytą w ciele Taką kapsułkę, w której znajdowały się te komórki. Komórki postaci DNA, postaci takich jak Paul Maddip, czy jego syn Leto II, który stał się Bogiem Imperatorem. Jego siostra Ganima, czy partnerka Paula Maddiba. Jego ojciec, książę Leto. Baron Harkonnen. Hmm. Garney Halek. Inni, inni, a nawet postacie z Żiadu. Sirina Butler, Xavier Harkonnen. I kto wie, kogo tam jeszcze mieli. Poro postaci. Praktycznie okazało się, że w posiadaniu Laxan jest cała ta, cała rzesza legend prawdziwych epickich legend ze świata Dune. I ja czytam Dune chronologicznie według dat wydania, taką kolejność sobie obrałem. Tak jak autorzy pisali i wydawali poszczególne tomy, tak ja je czytałem. Więc wraz z nimi dotarłem do Dune 7, kiedy y, oni wcześniej uprzednio zatoczyli takie szerokie koło od sześciopsięgów, cofając się, jak mówiłem wcześniej, w formie prequelin i kiedy ja przeszłem przez to wszystko, przez ród Atrydów, Harkonynów, Korinów, przez legendy Duny, to dla mnie dzisiaj, no i jeszcze wcześniej, przez sześcioksiąg przecież, to dla mnie dzisiaj, zetknąć się z taką perspektywą, że istnieje taka kapsułka i że wszystko wskazuje na to, że się z niej skorzysta, tak, otóż właśnie w Dunie 7 wyszło na to, że te postacie, że zakon Benedrezerite doprowadzi do tego, żeby te postacie wyhodować z tych komórek w formie goli, którym w odpowiednim momencie przywróci się wspomnienia. I tak więc stoimy przed perspektywą, iż nie tylko jakaś legendarna postać z Duny zostanie wskrzeszona. Jak na przykład Wielki Pol, Młady. Przecież to samo w sobie byłoby niesamowite wskrzeszenie pola. Wielki powrót. To już samo w sobie byłoby niesamowite. To żeby tego było mało, to stoimy przed perspektywą wskrzeszenia całego panteonu. Całego szeregu tych postaci, gdzie każda z nich stanie w którymś momencie obok siebie twarzą w twarz. Paul stanie twarzą w twarz z leto drugim Bogiem Imperatorem. Może nawet stanął twarzą w twarz z Siriną Butler. Z Xavierem Harkonnenem, którzy w ogóle przecież są z innej epoki. Hmm. Alia? Pamiętasz Alię? Kto wie, może ona też zostanie wskrzeszona. Hmm. Ile tam jest takich postaci? Lady Jessica? Cała masa. Jak sobie wyobrazić, że te osoby staną obok siebie, dosłownie, fizycznie. Twarzą w twarz. Dla mnie osobiście niewyobrażalne. <śmiech> niewyobrażalne to przecież będzie musiało być niesamowitym, kiedy taki Paul w stanie ramię w ramię z leco drugim, czy z własnym ojcem, z czani, czyli z własną drugą połową. Rzecz niesamowita. A jak spojrzą na to wszystko Sylina i Xavier? Heh. Niesamowite. niesamowita. I kto wie, kto jeszcze? To jest tego garść nazwisk, tak naprawdę jeszcze oficjalnie nie wiadomo, kogo oni wskrzeszą. Nie wiadomo, nie wiadomo jest zestaw całego kompletu tych osób. Wiadomo, większość, już nazwiska, ale nie wszystkie. Hmm. To jest dla mnie najbardziej spektakularne zaskoczenie w Diumie 7. Ta perspektywa wskrzeszenia w większości, o ile nie wszystkich, najbardziej legendarnych, najbardziej kluczowych postaci z wszechświata Diumy. Wskrzeszenia ich i postawienia obok siebie, twarzą w twarz, ramię w ramię. Wow! To jest niesamowite. Ogromnie trudne do wyobrażenia sobie. Jak to będzie? Ja się nie mogę tego doczekać. Mówię, że nie mogę się tego doczekać, dlatego, że w Dune'ie 7, w w Dune, w tym pierwszym tamie, jeszcze do tego generalnie nie doszło. To znaczy, wyhodowano już część goal ale generalnie nie przywrócono im wspomnień jeszcze. Na to niestety trzeba poczekać do drugiego tomu, którego tytuł Czerwie Djuny”. Tam będziemy mieli do czynienia z tym spektakularnym, tak się domyślam, przebudzeniem wspomnień szeregu tych goli. Hmm. W pierwszym tomie Mamy do czynienia bardziej z ich hodowlą, rozwojem. Takie małe przedszkole prywatne powstało na statku pozaprzestrzennym. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z drugim, najbardziej istotnym punktem dla mnie osobiście w kwestii mojego gustu w łowcach Duny. Drugie największe zaskoczenie i jednocześnie najprzyjemniejsza, jedna właśnie z tych dwóch, najprzyjemniejsza niespodzianka. Mianowicie okazuje się, że ten statek pozaprzestrzenny, który sobie stał na powierzchni planety w szóstym tomie Szeście księgo, um, on stał się jednym z głównych miejsc wydarzeń całego siódmego tomu. Gdyż okazuje się, że Duncan uciekł. Oni, Te osoby, które znajdowały się na statku uciekły Uciekły sobie z kapitularza, lecąc w dal. Właściwie nie wiadomo gdzie. I co ciekawe, tym samym, może inaczej, może mówiąc od początku. Po pierwsze, oni lecąc tym statkiem pozaprzestrzennym nie wiedzieli, gdzie lecą, nie mieli obranego konkretnego kursu, gdyż oni kierowali się tym, żeby uciekać przed tą siecią. Duncan miał takie odczucia ezoteryczne, czy jakkolwiek to nazwać, telepatyczne, jasno widzące, że istnieje jakaś sieć, która jest na nich zarzucana i stanowi poważne zagrożenie, niebezpieczeństwo. Że jest jakiś wróg, który stoi za tą siecią, który ma intencję pochwycenia ich. Więc, aby do tego nie dopuścić, Duncan kieruje tym statkiem pozaprzestrzennym, wykonując od czasu do czasu skoki, załamując przestrzeń, przeskakując przez fałdy Wszechświata w zupełnie inne miejsca, tym samym oczywiście ryzykując, robiąc to bez nawigacji, tylko bardziej na czuja. No ale taka jest jego decyzja. Widocznie osoby na statku na tyle mu ufają, że godzą się z tym. Chociaż nie za bardzo chętnie. Gdyż powstaje z tego perspektywa takiej tułaczki, której końca nie widać właściwie. Trudno przewidzieć, czy w ogóle będzie jakiś koniec. Czy w ogóle kiedykolwiek będą mogli przestać uciekać. Więc to dla części osób jest dosyć dyskomfortową perspektywą, z którą nie tak łatwo się godzą, o ile w ogóle. Tak czy owak, pasażerowie tego statku nie wiedzą, dokąd lecą. Bardziej jest to taka po prostu ucieczka w ciemno, chaotyczna, spontaniczna. Oni sobie po prostu latają po wszechświecie, Jakich wiatrów poniesie w próżni <głos> kosmosu? Hmm. Czyli oni nie wiedzą, dokąd lecą. Co dalej? Dalej sam statek jest dla nich w sporej mierze nowością, dlatego, że jest to statek, który wcześniej został wykradziony trzcigodnym macierzą. Jest to duży statek, który w którymś momencie jest nawet porównywany do takiego bardziej statku miasta. Jest to statek, który jest zaprojektowany na podtrzymanie znacznie większej ilości osób niż ta w cudzysłowie garstka przebywających na jego pokładzie ludzi. Więc w sporej mierze oni nie muszą się właściwie martwić wyżywieniem, podtrzymaniem życia, tego typu sprawami, dlatego że w teorii przynajmniej ten statek powinien spokojnie sobie z tym radzić będąc zaprojektowanym na znacznie większą liczbę, na znacznie większą załogę. Tak samo nie ma problemu z paliwem, gdyż bardzo rzadko, bardzo rzadko wymaga jakiegoś tankowania, a tak w większość czasu pobiera energię z przestrzeni kosmicznej. Hmm. Więc efektem, rezultatem tego jest to, że na pokładzie tego statku pozaprzestrzennego, który zostaje okrzczony i taką, przebywa garść przysłowiowa osób różnorakich. Taka mieszanina totalna. Hmm. Gdzie wszystkie te osoby łączy jeden wspólny mianownik tego, że one są zamknięte na tym statku, którego właściwie nie znają za bardzo. Nie wiedzą dokładnie, co tam jest. To jest ogromny statek, którego z sporej części prawdopodobnie jeszcze nie zwiedzili. I muszą ze sobą jakoś żyć na tym statku, w tym kameralnym, trochę outsiderystycznym środowisku. Muszą sobie jakoś zorganizować tą koegzystencję. A kogo tam mamy? Mamy Bene Gesserit. Z tą dziewczyną, która rozmawia z czerwiami na czele. Siena. Tak, tak się nazywała. Siena. Mamy. Hmm, hmm, taką grupkę Żydów, którym przewodzi rabbi. Pamiętasz rabbiego? To oni tam dla pewnej egzotyki być może się znaleźli. Dodając pewnego kolorytu całej sytuacji. Taki smaczek starej ziemi na statku pozoprzestrzennym. Hen, hen, przód w czasie. Mamy tam jednego mistrza Tleilaxan, Mamy kilku futarów, czyli to skrzyżowanie, to takie bestie, skrzyżowanie człowieka, genetyczne skrzyżowanie, hybryda człowieka z kotem. Taki drapieżnik dosyć niebezpieczny futarzy, którzy non-stop mówią o przewodnikach, gdzie są przewodnicy, oni chcą do przewodników. Hmm. No to jest kilku futarów na statku pozaprzestrzennym. Kogo tam jeszcze mamy? No później pojawiają się te pierwsze gole wyhodowane legendarnych postaci z Duny. Ale to później. Hmm. Czy o kimś zapomniałem... Być może. W każdym razie teraz sobie nie przypominam, kto tam jeszcze mógł być. I teraz jeszcze jedna cecha charakterystyczna tej wędrówki i w przestrzeni kosmicznej jest taka, że oni od czasu do czasu skacząc po tym kosmosie w ciemno napotykają na jakieś dziwne miejsca. Na przykład któregoś razem trafiają w inny wszechświat, oni tak to określają. Wszechświat, który rządzi się innymi prawami widocznie, jest bardzo dziwny i intrygujący i kontrowersyjny. Innego razu trafiają na planetę, której o mało by co nie zauważyli, dlatego że cała była otoczona polem pozaprzestrzennym, czyli zamaskowana była. I tylko dzięki specjalnym zdolnościom Milesa Tega udało się tą planetę dostrzec. Więc znaleźli intrygującą, tajemniczą planetę, która z jakiegoś powodu cała była zamaskowana polem pozaprzestrzennym. I się okazuje, że um, to pole skrywało planetę, na której widocznie była cała rozwinięta cywilizacja, dlatego, że były tam normalnie budynki, infrastruktura, wszystko. Więc dosyć intrygująca kwestia. Jeszcze innym razem oni napotykają na planetę przewodników, tych słynnych, legendarnych futarowych przewodników. Na to wyglądało, że, że jest to planeta, na której faktycznie mieszkali przewodnicy. I nagle stajemy przed perspektywą rozwiązania tej całej zagadki futarów. Kim są futarzy, kim są przewodnicy, przede wszystkim, może nawet. Kim są przewodnicy. I teraz, kiedy to wszystko razem zebrać, czyli to, że oni tak przez cały tom, przez cały tom lecą tym statkiem, latają nim, w ciemno. To, że nie wiedzą, gdzie lecą, to, że tego statku nawet nie znają w sporej mierze i w międzyczasie tego lotu oni ten statek eksplorują. To, że na tym statku są zamknięte różne frakcje i siłą rzeczy. Muszą sobie jakoś zorganizować tą koegzystencję. I to, że od czasu do czasu napotykają na różne nowe światy, mniej lub bardziej zagadkowe, tajemnicze, które zwiedzają, to to mi do złudzenia przypominało sytuację z takiego serialu science fiction Stargate Universe. Gwiezdne Wrota w Wszechświat, gdzie cały serial to były bodajże dwa sezony. Cały serial był zbudowany wokół takiej koncepcji, że główni bohaterowie lecieli też statkiem kosmicznym. Też to był statek kosmiczny, który do nich nie należał. Tylko oni się bardziej na tym statku znaleźli, ale generalnie go nie znali i go odkrywali. Też generalnie nie wiedzieli, dokąd lecą. I też organizowali sobie jakoś życie na tym statku, w tej kameralnej przestrzeni, a po drodze całej tej wędrówki od czasu do czasu napotykali na różne intrygujące, tajemnicze światy, które zwiedzali. To ten cały motyw takiej wędrówki, powieści drogi, można tak nazwać, w wydaniu Science Fiction, jest bardzo, bardzo, bardzo w moim guście. Dlatego ten serial Stargate Universe wybitnie mi się podobał i dlatego siódmy tom Dune'y również wybitnie przypadł mi do gustu. Właśnie ze względu na to, że okazało się ku mojemu wielkiemu miłemu zaskoczeniu, że ten siódmy tom jest w sporej mierze właśnie taką powieścią drogi takim troszeczkę stargate universe w wykonaniu diunowym w diunowej wersji, gdzie jako czytelnicy możemy sobie lecieć tą i taką część akcji owszem ma miejsce na, na powierzchni jakichś planet, ale część notorycznie odbywa się na pokładzie tego kameralnego wielkiego statku miasta i takim podróżującego w nieznaną przestrzeń. Bardzo w moim guście. Taka właśnie kameralna atmosfera, ta podróż cała, wędrówka i to, co się będzie na samym statku działo. A jeszcze ogromnego smaku tej sytuacji dodaje właśnie to, że cała ta sprawa z, ze wskrzeszaniem goli, ze wskrzeszaniem tych legend, legendarnych postaci Pola Madiba, co Drugiego i tak dalej Siriny, Xaviera to wszystko wyszło właśnie na tym statku gdyż to właśnie ten mistrz Trey Laksan, który się tam uchował miał przy sobie tą kapsułkę i obrót zdarzeń doprowadził go do tego że użył jej jako argumentu przetargowego żeby zapewnić sobie życie dalsze. Gdyż jak pamiętamy, mistrzowie Tlejlaksa odradzali, przedłużali sobie życie, odradzając się w kolejnych golach własnych. I jego aktualny gola zaczął się zużywać, a nie miał możliwości wyhodowania sobie nowego. Zwykle oni mieli na podorędziu zestaw gol na przyszłość, a tutaj na tym statku z oczywistych względów tego nie było. Niemniej jednak on przekazał Ben Jazzerit technologię hodowli goli, więc mógł również poprosić, czy złożyć propozycję nie do odrzucenia dla Ben żeby jemu taką golę pozwoliły wyhodować żeby mógł żyć dalej, żeby nie umarł w związku z tym zużyciem się aktualnego go. A on im zamian dał tą właśnie kapsułkę zeroentropijną z tymi komórkami legendarnych postaci z Wszechświata Dune. Po co Ben skwapliwie decydują się sięgnąć w związku z perspektywą wroga? gdyż Tom siódmy duny jest przesiąknięty takim odczuciem nieznanego wroga. Istnieje jakiś nieznany wróg i czują go zarówno niektóre osoby na tym statku podoprzestrzennym, jak i inne postacie, które funkcjonują w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innych liniach fabularnych, wątkach w siódmym tomie. Nieznany wróg. Część Ludzi uważa, że to mit, wymysł, ale część jest jak najbardziej przekonana o jego istnieniu. Później wręcz dochodzi do konfrontacji z pewnymi dowodami, które wyraźnie wskazują definitywnie na to, że ów wróg istnieje i że jest potężny. I przez sporą część tego temu my nie wiemy, kim ten wróg jest. Wielka zagadka. W każdym razie, Poza tymi przeczuciami wroga są również przepowiednie krali kralizeku tak zwanego, czyli takiego ogromnego konfliktu bynajmniej, na, by hmm, może inaczej, być może finalnego, ostatecznego, taki ostateczny konflikt, który może ma, ma niepokojący potencjał wymazania ludzkości z powierzchni Wszechświata. Hmm. Więc Bene Gesserit sięgają po tą kapsułkę zeroentropijną po to, żeby wyhodować sobie wsparcie w postaci najbardziej utalentowanych ludzi swoich czasów, spektakularnych robią to w takiej wierze, że te wielkie postacie z ich własnym potencjałem ogromnym będą w stanie pomóc im w tym nadchodzącym ogromnym, niebotycznym konflikcie. Plan brzmi całkiem sensownie, chociaż oczywiście z drugiej strony wzbudza duże kontrowersje. Dlatego, że Ben i delikatnie mówiąc, z drugiej strony nie połają sympatią, bardzo delikatnie i eufemistycznie mówiąc, nie połają sympatią do, do szeregu tych postaci, do Kwizot Hadera, który zagrył ich oczekiwania, do Tyrana, ale to drugiego, Ali, i tak dalej, tym podobne. Hmm. No ale w którymś momencie jednak zostaje wymuszona ta inicjatywa wskrzeszenia, przeprowadzenia operacji wskrzeszenia. Więc to jest nieuchronne i to można by rzec, że z pewnością dojdzie do skutku. Wszystko na to wskazuje. Część goli, jak już mówiłem, została już wyhodowana. Mamy już jakąś taką gardkę dzieci dorastających. Tak jak kiedyś pamiętamy Miles, tak dorastał w formie jednego z goli. Hmm. Więc doszło to do skutku i w następnym tomie powinniśmy móc już zaobserwować to przebudzanie wspomnień, tą najbardziej spektakularną część, niesamowita rzecz. Coś, co mnie najbardziej pociąga w dunie aktualnie. To ta właśnie perspektywa. Co dalej? Hmm. poza tym podróżniczym wątkiem i takim mamy kontynuację w wątku Murbeli, która w szóstym tomie zjednoczyła, czy raczej wymusiła połączenie zakonu Benegeserit z frakcją trzecigodnych macierzy, czy inaczej mówiąc, dostojnych matram. Ciężki orzech do zgryzienia takie wymuszone połączenie. I Murbella musi trzymać to żelazną ręką. I w tym siódmym tomie obserwujemy, jesteśmy świadkami tego procesu zazębijania się dwóch tych frakcji, że to wcale nie przebiega łagodnie. Hmm jak po maśle, tylko że to idzie dosyć dosyć zgrzyta, dosyć pod górkę, dosyć ciężko i potrzeba dużej energii determinacji, siły woli, stanowczości Murbelli, która jest tą matką dowodzącą, przewodzi tym wszystkim, zarówno um, Ben staje się przecież głową co czcigodnych macierzy, jak pamiętamy z szóstego tomu i wymaga ogromnej siły woli od niej tego potencjału lidera, żeby to wszystko ogarniać, trzymać, jak już mówiłem, żelazną ręką i yy, być bardziej, kuć żelazo póki gorąca, ale okazuje się, że to jest ciężki proces. I ciekawie na swój sposób socjologicznie obserwować, jak to przebiega, jak ten proces przebiega. Cieszę się, że nie zostało to. Na swój sposób się cieszę, że nie zostało to w jakiś taki prymitywny sposób rozwiązane, że te zakony się połączyły i od tego momentu wszystko było cacy. Tylko, że zostało to zrealizowane bardziej realistycznie, że no jak no? Odwieczni wrogowie mieliby się tak nagle łatwo ze sobą pogodzić? Hmm. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby razem ze sobą koegzystowały te frakcje? Możemy sobie to poobserwować i popróbować poodpowiadać na to pytanie w siódmym tomie. Jedna z ciekawostek, tak swoją drogą, to gdzieś po drodze siódmego tomu wychodzi pochodzenie, jedna z tajemnic rozproszenia, pochodzenie czcigodnych macierzy ich geneza, skąd one się tak naprawdę wzięły. To akurat do tego docieramy. Tak jak i inna tajemnica rozproszenia futarzy. Futarzy przewodnicy też zostaje wyjaśnione. Pojawiają się też inne istoty, fibianie. Ja nie pamiętam, żeby oni byli w szóstym tonie. Wydaje mi się, że po raz pierwszy się pojawiły te istoty w siódmym. Fibianie, czyli skrzyżowanie człowieka z jakąś istotą morską. Hmm. Co dalej z Dune 7? Hmm, hmm, hmm. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale chyba mi umknęło. Hmm. No i może nawet hmm, to pominę. Kto wie. Może powiem o czymś innym w międzyczasie, mianowicie poza tym, że Murbella, Murbella stara się um, żelazną ręką scalać obie te frakcje Ben and Jezerit, z czcigodnymi Macierzami, to jednocześnie stoi przed nią wyzwaniem podboju tej części czcigodnych Macierzy, która nie została wcielona do zakonu żeńskiego. Bo taka część jeszcze oczywiście jest. Nie udało się całego Imperium czcigodnych Macierzy zagarnąć naraz. Więc część, część z nich pozostała, nie uznając w ogóle władzy Murbelni. W związku z czym Murbella nie mogła sobie pozwolić na takich stan rzeczy, ona też szykowała się na nieznanego wroga. Chciała zbudować sobie bezkonkurencyjną armię. Zjednoczyć imperium we wspólnej sprawie. A jednym z niezbędnych kroków, żeby uzyskać ten efekt, było to, żeby zagarnąć całe czcigodne macierze. Żeby nie było tego rozłamu. Więc jednym z wątków, które istnieją. Jednym z głównych wątków *Dune* 7 jest cała kampania militarna, taktyczna, Murbelli, mająca na celu właśnie zagarnięcie całych ładnych macierzy. Na swój sposób wyzwanie też ciekawy wątek, jak ona sobie z tym poradzi. Inna kwestia, właśnie przypomniało mi się coś, co mi niedawno umknęło, czyli cała ta kwestia nieznanego wroga oraz rzecz, która zupełnie nie z gruszki, nie z piedruszki się pojawiła. Trochę mnie to zdezorientowało. Mianowicie mam na myśli wyrocznie czasu. Nagle ni stąd, ni zabląd, pojawia się w diunie taki koncept wyroczni czasu. Okazuje się, że Gildia cały czas jest w kontakcie z tak zwaną wyrocznią czasu, tylko że Nigdy wcześniej o niej nie słyszałem. Nie przypominam sobie żadnej wzmianki o tym. A tu nagle w Dunie 7 zachodzi jakby była to całkowita, oczywista oczywistość, że istnieje wyrocznia czasu i że Gildianie się z nią kontaktują. Że to jest jakaś taka paranormalna siła i takie osobiste, prywatne bóstwo czy coś. Ale które jest jak najbardziej realne, bo normalnie się z nimi komunikuje, prawdziwie. Daje im jakieś informacje, przesłania. Czasem pomaga ma też zdecydowanie jakąś moc. Więc w dunie 7, poza tym, że zastanawiałem się, kim jest tajemniczy wróg z zewnątrz, zastanawiałem się również, kim jest wyrocznia czasu. I co ciekawe, mogę powiedzieć teraz, że jednym z zaskoczeń, już nie takich przyjemnych, pozytywnych i spektakularnych, co zaskoczeń zawodów, tak to ujmę, było dla mnie to, że ja się bardzo, bardzo szybko zorientowałem, kim jest ten tajemniczy wróg z zewnątrz. I nieco tylko później, nieco tylko dłużej zajęło mi zorientowanie się, kim jest wyrocznia czasu. Dlatego, że mając te wszystkie poprzednie tomy, diuny za sobą, te wszystkie prequele szczególnie, to sposób, w jaki zostało ujmowane w słowach, jakie słowa zostały dobierane, żeby na przykład przedstawiać dialogi tych staruszków z wizji Duncana, to wydały mi się bardzo szybko znajome. Bardzo szybko mi się skojarzyły z charakterystycznym stylem wypowiedzi innych postaci, które już w Diunie wcześniej były obecne. Może ja nie będę zdradzał, a może będę, ja wiem. Zdradzać czy nie zdradzać? No dobrze, zdradzę. Może podtrzymam się tego, co mówiłem wcześniej, że nagram to molium całkowicie spoilerowo z perspektywy osoby, która już przeczytała tę książkę i tym razem nie chcę zachowywać niespodzianki. Więc powiem, kim okazał się tajemniczy wróg z zewnątrz i to bardzo szybko było dla mnie jasne, gdyż bardzo szybko wypowiedzi tego wroga z zewnątrz mi się skojarzyły. Z Omniusem i Erasmem. Ha, ha. Cóż za niespodzianka. Cóż za miła niespodzianka. Powrót myślących maszyn. Hmm. To taki drugi wątek wskrzeszenia. Trochę. Choć nie do końca, bo okazuje się, że nie mamy tutaj do czynienia z krzeszeniem, tylko z czymś, co istniało cały czas w cieniu przez te wszystkie tysiące lat. Po dżihadzie okazało się, że Omnius nie został wyeliminowany. Zresztą mieliśmy pewne niepokojące przesłanki w trylogii dżihadu. Pamiętamy, kiedy był taki incydent, że Omnius wyemitował, wysłał sądy swoje we wszechświat i można było się zastanawiać, Wiadomo było, że nie zastrzelono wszystkich tych sąd. Można było się zastanawiać, czy aby część z tych sąd gdzieś tam nie przetrwa we wszechświecie. A później mieliśmy też inny incydent, kiedy Omnius u progu, u kresu swojej egzystencji emituje taki desperacki sygnał. Sam siebie wysyła w przestrzeń w formie transmisji radiowej. No i łatwo dodać dwa do dwóch, Okazuje się, że faktycznie ta transmisja dotarła do jednej z tych sąd. Jedna z tych sądów przetrwała, wylądowała na jakiejś planecie i udało się tej sądzie odebrać ten sygnał radiowy wysłany przez Emniusa, w którym to sygnale tak przy okazji mieliśmy też zakodowanego Erasm, a gdzieś jak pamiętamy wcześniej z g Erasm został, cała jego świadomość osobowa została wchłonięta przez Emniusa, więc, więc Erasm też był wpisany w tą transmisję radiową. Więc okazuje się, że z jednej strony dżihad został przeprowadzony pomyślnie, wydawałoby się Omnius został zgładzony, wszystkie te myślące maszyny, to wszystko ciężką ceną kupione w bólach, w wielkim wysiłku zostało zmiażdżone imperium maszyn. Z drugiej strony wydaje się, że bardzo łatwo bardzo było do przeprowadzenia dla Omniusa, żeby zapewnić sobie od wody zrobić sobie backup kopię bezpieczeństwa, która przetrwa po prostu i e, tym samym wyprowadzi ludzi w pole wychodzi na to, gdyby Sylina i Xavier się o tym dowiedzieli może się dowiedzą, kto wie, to byliby wielce zawiedzieni, że ich ofiary poszły widocznie na marne. No ale. Wydawało się, że nie dało się z tym nic zrobić. Niemniej jednak ja mówię, że dla mnie był to zawód, czy jest zawód, dlatego że szczerze mówiąc, to kiedy jeszcze nie wiedziałem, kim jest ten tajemniczy wróg z zewnątrz, to jak mówiłem, mnie podekscytowała perspektywa nowości w Diunie. czegoś całkowicie nowego, czego jeszcze nie było. I takie miałem odczucie w szóstym tomie sześcioksięgu Franka Herberta, że będziemy mieli do czynienia z czymś całkowicie nowym. Podczas kiedy powrót myślących maszyn, wiesz, kiedy ja czytałem trylogię Dzichalu, czyli legendy Dune'y, to w którymś momencie czułem się już zmęczony i znużony tym zagadnieniem. Więc dla mnie odgrzebywanie tego wątku prawdę mówiąc nie jest zbyt atrakcyjne. No owszem, mamy niby to, ten potencjał fascynacji, jak, jak podejdzie ludzkość, Konfrontacja ludzkości z teraźniejszego czasu siódmego domu Diony. Jak ta ludzkość podejdzie do, do myślących maszyn, które przecież... Ta ludzkość wtedy nie istniała, kiedy istniały myślące maszyny. Benegeserit nie istniały. Nie istniał zakon Benegeserit przecież. Tylko jakieś, jakieś protoplastki. Nie istniała gildia. Mnóstwo rzeczy nie istniało. Frakcji. To wszystko się stało dopiero później wyewolowało i żeby się zetknąć jakby z powtórnym przyjściem starych demonów. Hmm. Można by na to w ten sposób spoglądać, że to ma jakiś potencjał fascynacji, jak to będzie. Hmm. A Aeroson ja dosyć dobrze sobie radził z tą nową ludzkością, jak się szybko okazało. Później dowiadujemy się w trakcie fabuły siódmego tomu, że Erasm przejął maskaradników, czyli tych tancerzy oblicza według innej nomenklatury. I um, uczynił z nich swoich niewolników nowa jakby taka kasta, nowy rodzaj um, tancerzy oblicza maskaradników, którzy byli na przykład um, niezależni od prawdomówczyń, czyli prawdomówczynie Bene Gesserit nie mogły ich wykryć. Hmm. Więc, więc widzimy znowu tą intrygę maszyn przemyślną, że zanim, zanim uderzają na ludzkość, to próbujemy ją rozbroić od środka, skłócając ze sobą różne frakcje. To widzimy też w siódmym tomie Diony. Ale i innym zaskoczeniem tak na boku jest jeszcze to, że wskrzeszenie wielkich legendy Duny na statku pozoprzestrzennym hmm, nie jest jedynym wskrzeszeniem legendy Duny wielkich w siódmym tomie. Okazuje się bowiem, że ktoś jeszcze dysponuje komórkami części legendarnych postaci z Duny i próbuje robić to na własną rękę. I tym razem nie jest to zakon Ben, któremu jako tako moglibyśmy ufać, uznać, że to jest ta pozytywna frakcja w Dune. Tym razem wręcz przeciwnie. Mamy frakcję, która gra na własną rękę i zdecydowanie nie wydaje się pozytywna. I ta frakcja niestety ma dostęp również do części komórek, do perspektywy wyhodowania pewnych wielkich postaci diuny. Co hmm. z tego wyniknie? To jeszcze bardziej zamieszane się wydaje. Nawrzucane. Jeszcze więcej, jeszcze większa ilość rzeczy nawrzucana do garnka, do tego kotła, mieszających się ze sobą wielu składników w Siódmym tony diuny. Dzięki czemu jest jeszcze ciekawiej. Potencjał rośnie, znacznie rośnie. Hmm... Ale obok tego wroga z zewnątrz, którym okazał się Omnius, ha, mamy jeszcze tą wyrocznię czasu, o której mówiłem. No i tutaj, tak jak mówiłem, trochę dłużej nie wiedziałem, nie byłem pewien, kim jest. Ja sobie zakładałem, że albo to jest jeszcze jeden Omnius, jakaś kopia, jeszcze jedna jego, która yy, może się usamodzielniła i nie nie poszła, jakby nie zbratała się z pozostałymi kopiami Omniusa, tylko zaczęła jakieś własne interesy. Kto wie, może nawet na rzecz ludzkości. Albo to będzie... Hmm. Jak ona się nazywała? Ta dziewczyna, która założyła niejako gildię, podwaliny pod gildię kosmiczną. Jak ona się nazywała? Hmm. Nie pamiętam teraz. Córka wielkiej czarodziejki z Rossaka, która pod wpływem traumatycznych doznań, tortur przeszła metamorfozę w nadistotę. Hmm. To było jedno z bardziej spektakularnych zjawisk w trylogii legend Dune, Kiedy właśnie ona tego doznała i zyskała tym samym zestaw paranormalnych zdolności prekognicyjnych. Stała się taką protoplastką nawigatorów. To ona właśnie wymyśliła cały ten koncept pojemnika z gazem przyprawowym. I dała początek nawigatorom. Hmm. Norma cenwa, o, tak ona się nazywała. I teraz, jeżeli chodzi o tą normę, no to właśnie okazuje się, że jej umysł jakoś przetrwał. Co nie jest takim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, kim ona się stała już wówczas. Nie jest takim zaskoczeniem, że ona doznała jakiejś transcendencji stała się nieśmiertelna, być może niematerialna. Hmm. Norma cenwa. Osoba, której nie trzeba wskrzeszać, której umysł istnieje w czasach siódmego tomu Diumy i która komunikuje się ze swoimi nawigatorami, stanowiąc tym samym jedną ze stron tego wielkiego nadchodzącego konfliktu. Mój kot chce się bawić, psoci, skacze po fotelu, gwałtownie, dziko, w psotnym nastroju łowieckim. Łowcy <śmiech> diuny. Także, tak reasumując ten siódmy tom, dużo się dzieje, dużo akcji, mamy zaskakujący wątek drogi tej odcej takiej podróży wielkiej. Mamy to wskrzeszenie wielkich legend Tuney Spektakularnych. Ja patrzę, śmieję się z tego kota, bo on tak fajnie sobie psoci. Jakby gonił jakąś mysz, czy co. Teraz na przykład wchodzi pod na żółte na łóżku. Niemalże cały, tak, już cały się pod nią schował. Niesamowite szkoda, że <śmianie> nie możesz tego widzieć Teraz jest tylko taka górka Która się od czasu do czasu gwałtownie porusza z nagła <śmianie> Spróbuję ją lekko dotknąć nogą <śmianie> Górka, która miałczy Niesamowite Łasi, to jest moje miejsce do siedzenia. Jak ja teraz usiądę tutaj? Hehehe. <grystanie> Aaaa, niesamowite, niesamowity kod. Niesamowity kod. Hmm. Tak, ale wracając do Dune. To, tak jak mówiłem, dużo się dzieje. Mamy ten wątek i taki. Wątek drogi. Jak w Stargate Universe. Mamy to wielkie wskrzeszenie, perspektywę wielkiego wskrzeszenia, legendarnych postaci wielkich, Diuny. co jest ogromnie ekscytujące, jak do tego dojdzie, jak tylko się przebudzi ich wspomnienia, jak to będzie, jak to będzie, wow! To jest dopiero ekscytujące. Hmm. No i mamy te czcigodne macierze, które generalnie myślę, że chyba zamknięto ten podbój czcigodnych macierzy w tym tomie. Murbelli się udało dokonać tego wielkiego dzieła, co czyni z nią bardzo udaną przywódczynię. Hmm. Także gratulacje dla Murbelli. Co dalej? Hm. Mamy tych maskaradników, którzy z jednej strony pracują dla Omniusa, dla Erasma, z drugiej strony nie za bardzo im się to podoba i tak naprawdę chcą realizować własne plany, własną agendę, pretendując sobie prawo do tego, żeby być raczej osobną stroną tego konfliktu, niż, niż być po jednej ze stron. Hmm. No, totalny rozgardiarz taki trochę z tego powstał. Nie ma diuny, diuna jest na kapitularzu, no ale z drugiej strony co z tego, jak się szykuje nowa wielka wojna, kto wie, czy znowu kapitularza nie zniszczą. Ha. A gdzie ten statek pozaprzestrzenny będzie w tym konflikcie? na no, pewnie powróci w którymś momencie na pole bitwy. W jaki sposób oni wykorzystają potencjał tych legend wielkich diun, kluczowych postaci? Jak one miałyby tak naprawdę im pomóc? Szczególnie biorąc pod uwagę ich Hmm. Paranormalne zdolności. To jest dopiero intrygujące. W jaki sposób te postacie odnajdą się w nowej sytuacji? Na przykład Paul. Paul Mwad Deep. Który od samego początku ma tą nieszczęsną wizję własnej śmierci. Znowu. To takie fatum nad nim jakby ciąży. Bo okazuje się, że e, ta jego wizja wskazywałaby na to, że on zginie. Znowu. Marnie. Hmm. I ciekaw jestem, czy do tego dojdzie, czy nie. Czy ta wizja okaże się prorocza. Niepokojącym jest to, że niestety może się okazać. Szkoda. Bo ja bym chciał wreszcie, żeby Pol miał jasną taką przyszłość pozytywną. A nie żeby był ciągle taką cierpiętniczą postacią mesjanistyczną. Ja lubiłem Pola. Hmm. i przykro mi się zrobiło do czego to zostało doprowadzone jego wątek, więc byłoby miło to naprawić ale czy autorzy się na to zdecydują? Hmm. trudno powiedzieć nie ufam im tak wiedząc dobrze, że niejednokrotnie, czy raczej wielokrotnie miałem już do, do... Hmm. miałem takie wrażenie, odczucie, że oni się popisują wręcz przemocą czy tragizmem Teraz mój kot się turla, podciąga. Wybieg. O. Psocić gdzie indziej po domu. siedem. Hmm. 7. Czy dobrze mi się czytało? Jakoś mnie to wciągnęło. Lektura tej diuny zajęła mi 11 dni. Jakoś mnie bardziej po prostu to wciągnęło. Hmm. Mogę powiedzieć jeszcze pamiętam, Duncan był związany tymi więzami, to też taka ciekawa na swój sposób scena, gdzie mamy z jednej strony Duncana, który, no, Murbella została na kapitularzu, Duncan został tam na Itace, na pokładzie Itaki, ale nadal łączyła ich ta więź, gdzie oni się niejako wzajemnie usiedlili, chociaż Murbella wydaje się znacznie bardziej niezależna od tej więzi. Natomiast no, Duncan o zgrozo, okazuje się, że Duncan jest uzależniony i coraz bardziej mu się dodaje wyznaki, że on żyć bez Murbelli nie może. Zaczyna niestety odciskać to na nim pewne piętno. Przestaje być kompetentny w swoich obowiązkach, w pełnieniu swoich obowiązków, co doprowadza tu ówdzie do, do dosyć dużego ryzyka, niepotrzebnego zupełnie. Więc w którymś momencie Duncan rozważa wręcz wskrzeszenie Murbelli, bo się okazuje, że ma, dysponuje jakimiś włosami, komórkami, więc zachowanymi w doskonałym stanie dzięki entropijnej komorze, zeroentropijnej. Hmm. No ale Shiena ma inną metodę, żeby Duncanowi pomóc i próbuje po prostu hmm, w ciekawy sposób wymazać z niego te więzy, murbelli, zastępując jakby niejako nadpisując własnymi, a żeby z powrotem zyskał rozum, mógł funkcjonować normalnie. Czego wszyscy tak bardzo potrzebują przecież. zdroworozsądkowego Duncana, który te trzymał gardę. A nie Duncana opętanego. <śmiech> z więzami namiętności, namiętnego uzależnienia od swojej kochanki Murbelli. Hmm. Więc to no, dzieje się, dzieje. Hmm, hmm, hmm. Siódmy tom zdecydowanie się rozpędził. Mamy też informację, że Omnius wysł wysłał już swoją armię na podbój ludzkości, wymazanie jej z powierzchni Wszechświata. Więc troszeczkę mamy powtórkę z rozrywki. Niestety ach, można się spodziewać tego, że kolejny dom Dune 7 to będzie po prostu reedycja dżihadu butleriańskiego. Czy krucjaty przeciw maszynom. Mówię niestety, bo akurat do mojego gustu to nie trafia tak bardzo, jak już mówiłem. Nie kręci mnie powrót do zagadnienia myślących maszyn. Ale na szczęście to rekompensuje tym wątkiem wskrzeszenia wielkich postaci. To mnie jak najbardziej kręci. Niech cytuję jak to będzie. Także dla tego jednego wątku zdecydowanie lektura warta jest podjęcia. Myślę, że to już będą wszystkie z moich przemyśleń, wrażeń, spostrzeżeń, wspomnień z lektury Łowców Duny, pierwszego z dwóch tomów tzw. Tak Duny 7, czyli kontynuacji oficjalnego, oryginalnego sześcioksięgu Franka Herberta. Łowcy Duny, autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona. Hmm. Tymczasem życzę Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy, dziękując za spędzony ze mną czas oraz zapraszając do odsłuchania kolejnych rozdziałów Molium, wyznań mola książkowego. Mówił Thomas Lee.